W zeszłym roku, ze względu na to, że było sucho mhm. podczas siewu rzepaku, wielu rolników opóźniało te siewy. Mhm. Opóźniało je czasami nawet i grubo poza, poza podręcznikowe terminy. I teraz pytanie, pytanie jest takie, gdzie jest ta granica? Tak? Czy, czy, okay. czy, czy co, mamy w październiku rzepak siać? Nie. Jak powiedziałem, rok był bardzo trudny. Jestem też w komisji. Borowskiej oceniającej doświadczenia PDO tutaj w Polsce Północno-Wschodniej. I szczerze powiem, że mieliśmy bardzo wielki kłopot jako komisja, żeby zweryfikować kolekcję rzepaków w okresie po tej zimie prawda, i w okresie pobudzenia wiosennego, bo te szkody, które wywołał właśnie spadek temperatur, to powodował, że każda z tych odmian, które mamy tutaj w doborze, no ucierpiała w znaczny sposób. Pytanie o to, czy rzeczywiście w tej sytuacji ten rzepak możemy siać coraz później, to nie jest oczywiście dobry kierunek. Rzepak jest z rośliną komplementarnej technologii, jeśli chodzi o całość tych technologii i jej realizację, ale niewątpliwie najważniejszym elementem, jeśli chodzi tu o Polskę Północno-Wschodnią, gdzie ten klimat mamy surowszy, krótszy okres wegetacji jesiennej, to musimy dbać o termin siewu. Roślina rzepaku wymaga 800 stopni, skumulowanych temperatur dodatnich, żeby w okresie od siewu do ustania wegetacji wykształciła jak najlepszy habitus roślin, czyli największą liczbę liści w rozecie, nisko osadzony pąg wierzchołkowy i wtedy bezpiecznie tą roślinę wprowadzamy w okres zimowania stosując określone sekwencje zabiegów. Czyli podstawowy zabieg to jest zabieg odtwarzczania, po zabiegach odchwaszczania, a szczególnie w naszym klimacie, względu na silną presję chwastów, nie tylko sam, samosiewów, zbóż, bo to są przeplony głównie po zbożach, mamy również presję silną chwastów dwuliściennych. I naszym sztandarowym produktem, nie tylko w Polsce, jest kolzor Trio, stosowany również w Europie, bardzo wyróżnia się tym, że zawiera trzy substancje aktywne, i A jego dolicznie czy doglebowo stosujemy? Doglebowo po siebnie, w okresie powiedziałbym przedschodowym, w zależności od sytuacji, nawet 5-7 dni po siebie możemy spokojnie ten zabieg w wykonanym siebie wykonać. Preparat ma tą przewagę nad innymi, że wśród tych substancji aktywnych zawiera dimetochler, substancja aktywna, która ma bardzo dużą rozpuszczalność w wodzie. I pobudzające się chwasty nawet przy skrajnych suszach nawiązują kontakt z tą substancją i to pozwala w skrajnych suszy bezpiecznie kontrolować zakwaszczenie. Wśród tych substancji jest również chromazon. Jest to substancja ceniona w wielu rozwiązaniach stosowana herbicydów posiewnych. Substancja bardziej odpowiedziałabym rozpuszczalnością połowiczną, czyli słabsze przemieszczanie w profilu glebowym, ale i rozkład biologiczny, rozkład substancji aktywnej jest dłuższy i często przy przedawkowaniach występują objawy przebielenia. Yy, producenci rzepaku oczywiście to uznają jako negatywne działanie, ale wśród tych substancji, które korozora zawiera, jest również napropamid. Ten produkt z kolei jest bardzo silnie lipofilny, wiąże się z górną warstwą gleby i zapobiega przed kiełkowaniem późno wschodzących chwastów porszliwych, np. przy tuli. No i oczywiście to jest jeden etap Prowadzenia rośliny jesienią. Kolejną rzeczą, która przygotowuje niewątpliwie rośliny do zimy, to jest stosowanie regulatorów wzrostu. Mi od lat, stosując, wprowadzając po wprowadzeniu preparatu Toprex, regulatora wzrostu i ich fungicydu, jednocześnie proponujemy, polecamy produkt w fazie czwartego liścia rzepaku, tak aby do okresu, powiedzmy, ustania wegetacji rozwijające liście w rozecie zmieniły kąt, żeby światło do, docierało do pąka wierzchowego, nie ma wtedy powodów do jego wybiegania. Roślina gromadzi więcej suchej masy, w części nadziemnej i korzeniowej i w ten sposób o kilkanaście procent lepsze jest przezimowanie. To kolejny jest taki milowy krok. Oczywiście ważne jest stosowanie mikroelementów, w rzepaku, które powodują, że w warunkach już spadku temperatur roślina szybciej odprowadza wodę z poziomu komórek i przemieszcza na zewnątrz. Wzrost suchej masy to jest bardzo istotne. Oczywiście bardzo istotną sprawą jest dobór odmian, bo dzisiaj lista odmian jest bardzo wielka, ponad tysiąc odmian w Polsce, co boru, w tych doświadczeniach rozpoznawczych, a później też doświadczeniach PDO zawęża tą listę, wybierając odmiany o najlepszych cechach użytkowych, jeśli chodzi o nie tylko kwestie przezimowania, ale bezwzględnie plonu, bo to jest cel uprawy. W tej kolekcji odmian tutaj w warunkach Polski Północnej na liście zalecanych odmian mamy kilkanaście odmian. To wynika ze znacznego postępu hodowlanego, jeśli chodzi o Messingenta. Odmienne metody peterozji metody safe crossu, bezpiecznego krzyżowania pozwalają na utrzymanie stabilnych cech przez lata. I stąd cenione są przez producentów nasze odmiany, chociażby odmiana Nelson, którą wprowadzaliśmy już ponad 10 lat temu, ale te nowe odmiany, które wprowadzamy poprawione są nie tylko o wartości cech użytkowych zimotrwałości, ale także mniejszej podatności na choroby, szczególnie tutaj jeśli chodzi o suchą z kapustą, czerw krzyżowych. Więc w tym rankingu chcę powiedzieć, że mamy naprawdę perełki, mamy nową odmianę Florida o bardzo wczesnym, szybkim tempie rozwoju jesienią, czyli w sytuacji jak Pani powiedziała tego opóźnienia, prawda, które może wystąpić przed zbiorem przedplonów, odmiana Florida w tym szybkim tempie rozwoju szybko wykształca rozety liści optymalną i system mocny, system korzeniowy. Wiosną też bardzo szybko się regeneruje i co jest ważne, w narastającej suszy wiosennej ten potencjał plonowania zawiązanych kwiatów, a później łuszczyn, osiąga największy. Mamy też odmiany nowe, z palety prawda, sprzedawanych, ciągle y, poszukiwanych jest kolumn, jest Saweo. Y, są też i odmiany liniowe, chociażby wspomnę o ale szczyciemy się oczywiście efektami naszych hodowli, czyli tym rozwiązaniem związanym z odmianami tolerancyjnymi na kiłę. W Polsce z profesorem Kurowskim. Rozpoczęliśmy badania w 2000 roku, bo rzeczywiście w warunkach tu Polski północno-wschodniej, szczególnie na glebach cięższych, pojawiła się kiła kapustnych. Jest to choroba złych zmianowań. Wiadomo, że rolnik musi żyć z tego, co daje mu dochód. I najczęściej uprawiana co 2-3 lata przemiennie ze zbożami spowodowała, że ten pierwotniak, ta choroba bardzo inwazyjna, która powoduje, że... Na, jak się pojawia żywiciel, to w plazmodiach, w tych przetwalnikowych formach tego pierwotniaka uwalniają się zarodnie wiciowe i następuje infekcja jesienią, Powstają galasy, które powodują zniszczenie systemu korzeniowego, a w efekcie rozkład tego systemu korzeniowego i rośliny zamierają się jesieni. Więc tutaj wprowadziliśmy odmiany tolerancyjne na, na kiłę, na te patotypy. No i niewątpliwie pierwszym sukcesem to była lister, za pierwszy zarejestrowana odmiana tolerancyjna. Mamy kolejne teraz odmiany Alistorm. I ta e, e, sprawa dla rolników jest rzeczywiście istotna w mojej ocenie, Dzisiaj co trzecie pole w Polsce jest zagrożone występowaniem kiły i siew tych odmian tolerancyjnych dają tutaj nam możliwość dalszej uprawy rzepaku.